Witam Fantasmagiera, podcast o grach komputerowych i konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 327. Znaczy telefony nie będą wpływały na... Mi się wydaje, że nie. nie. Na pewno? Ale na pewno zazwyczaj nie. w radiu mówią, żeby wyłączać. No, Żebym ale wyłączać. poziomy są bardzo niskie. Nie wiem, co jest, jest grane. Dobra. Yy, witam Fantasmagiera, podcast o grach komputerowych znaczy, i konsolowych. Odcinek 327. Ja nazywam się Damian pachaka dachman. I ze mną są... Juliusz Konczalski, witam serdecznie. Jules. Michał, Michał Kita, a. Lexus. A. Renegat. A ja, Android Replicant. Jesteśmy dzień, niedziela. Jesteśmy no, w, w, to z ostatniego dnia Pixel Heaven nagrywamy, więc impreza w Warszawie. Trzeci, trzeci festiwal fanów gier komputerowych i gier konsolowych, retro, konsolowych i tak dalej. Bo to jest już taka formuła fanów gier komputerowych tak, i konsolowych. konsolowych. No właśnie, panowie, jak Wam się podoba ta impreza? Bo ja przyznam się, że ja nie mam porównania do poprzednich, bo to jest moja pierwsza. Więc ty, Michale, jesteś weteranem, zdaje się, Pixel Heaven. Boś Nie, to wszyscy... była moja pierwsza, to jest mój pierwszy Pixel Heaven. Pierwszy Aha, czyli jeden. temat zamknięty, wszyscy jesteśmy po raz wszyscy pierwszy. Jesteśmy po raz pierwszy, ja robię. Juliuszu, jak to byś? No, podobał, moim... Bo ty byłeś tam, z gwiazdy miałeś czy znaczy ja nie, ja nie miałem statusu gwiazdy, ja raczej miałem status, że tak powiem, nie wiem kogo w sumie. Ale by, to nie to rozpoznało no, Cię parę osób. Byłeś bardzo wiele zaskoczony, że, że znaczy, kilka osób Cię rozpoznało, więc... Ja myślę, tak, ale wiesz co, później w domu się zastanawiałem nad, takim, nad taką kwestią, czy rzeczywiście, nie powinienem zadawać pytań, czy zasz mnie? no tak, nie obraziłem Cię za bardzo kiedyś tam? <śmiech> nie wydaje mi się, że. To... Nie klapnąłem czegoś. <śmiech> już przechodzi tam 12 kroków, tak? Tak, że <śmiech> wiesz, tak że, No tak, wiesz, walczymy ze swoimi własnymi jakimiś tam tymi rzeczami. Mhm. super. Zdecydowanie. E, zdecydowanie natomiast tak. nie no, ja mam bardzo pozytywne ogólnie spostrzeżenia, wrażenia i te wszystkie, że tak powiem, wnioski, które mi się nasuwają do głowy. Nawet powiem Wam szczerze, że jestem właśnie, spodziewałem się czegoś gorszego to nawet nie chodzi o. A właśnie, no to jest osoby, tylko z, tylko... A Czego gorszego się spodziewałeś? Wiesz co? Nie spodziewałem się, że to będzie jakiś totalny paździerz. No. A tak naprawdę okazało Samy się, że nerdy będą, że nie będzie dziewczyn, a były dziewczyny. bardzo znaczy, akurat To, to dziewczyny. mnie akurat zupełnie nie interesuje. Natomiast... interesuje się nie, nie, w ogóle. Nie natomiast, natomiast generalnie, wiesz, spodziewałem się, że po prostu to będzie taka impreza hermetyczna, zamknięta i tak dalej. Trochę rzeczywiście podchodzę do tej imprezy bardzo. Y... Co się stało? Nie, bo mówię, żebyś mówił do mikrofonu, bo jakby wraca no, się za każdym razem. Razie, ale jesteśmy w wirtualnym w tej... studiu. Przecież. Oczywiście, tak. W wirtualnym studiu wszystko dokładnie. Tym razem y, Michał zajmie się obróbką dźwięku, później wysyła już taki y, blik super plik. No. Albo sobie przegrasz od razu, wiesz, na pendrive'a. Nie, tym, tym, tym razem będzie to 100% RAW. RAW. Dokładnie. Mm, RAW nagranie. Nie, mi się super. bardzo podobało, ale zdecydowanie więcej czasu spędziłem z ludźmi. Niż, niż na panelach, niż na jakichś właśnie wystawach. To, co jest niesamowite w tym wszystkim, to jest to, że po prostu jest wiesz, to, znaczy, to nie jest tak, że nie ma tak że jestem zaskoczony, że jest tak dużo ludzi o takich samych zainteresowaniach. Ale, ale ja, kwestia... i zaraz, ja byłem zaskoczony średnią wieku. Tak, że średnia wieku jest jednak wysoka. Wysoka, tak. A wiecie, co sobie uświadomiłem, że teoretycznie my z Michałem moglibyśmy yy, poprosić organizatorów, żebyśmy mieli wejściówki jednak. Yy, takie bardziej profesjonalne. To znaczy... To, to znaczy za darmo. <laughs> ale Wiesz, My się... mamy akurat status z Damiana jako supporterzy. No tak, mamy ale... ale... Mamy pakiet. Ja rozumiem, mamy, ale... pakiet, ale rozumiem twoją maluzję. Rozumie Jak się, co podcasterami. To była impreza skierowana do nas. W ogóle ja, już zmieniając temat, bym powiedział, że jestem bardzo zbudowany polskim podcastingiem które spotkałem na tej, na tej imprezie i nawet zacznę sobie chyba googlać bo ja wiesz, ze względu na lenistwo i tak dalej raczej tego wszystkiego nie słucham także jestem bardzo pozytywnie zbudowany i, i wydaje mi się nawet kurczę zatęskniłem za nagrywaniem podcastu no, no, to teraz, coś... masz... teraz mam nadzieję, że nie ten, ale nie... no tak, ale w tym, ale, znaczy w tym no, to momencie... jest super, tak, ale, ale bardziej myślę, wiesz, w kontekście tego, że na przykład Rysław nagrywa y, samodzielny podcast, ja też kiedyś nagrywałem samodzielny podcast, i tak sobie myślałem, kurczę, muszę teraz powiem? pójść jednak tą drogą i zacząć nagrywać samodzielny jest, podcast. Jest I grupa ludzi, drobę... która by bardzo, przyszła, bar... której wspania. bardzo brakuje twojego ciepłego głosu. Ja wiem, i... twojego na pewno. Tak, ty gier... na pewno jesteś w tym w tym gronie, że tak powiem. Tak, także no. wiesz, no, bo... a było, no sobota upłynęła bardzo sympatycznie. Wiesz, marzą mi się wywiady na przykład zrobić wywiady z, z Yoji na przykład. Mhm. Znaczy to jest też w ogóle bardzo ciekawe, że znaczy, udało się to są nie, gwiazdy. Nie bierzesz na poważnie mojej sugestii o Jakiej? No sugestii A o co to jest Yoji? No nie wiesz, co to jest Yoji? Yo Prowadź to jest, nas. To jest gość, który nagrywa filmiki z Xboxa One. Między innymi, bo też z PlayStation Aha, to 4. To jest swój, PC chłop, to, swój chłop. to swój chłop. Ale to wiesz, wiesz tam... Damian nie należy do tej grupy, wiesz. Ale z PlayStation 4 też nagrywa. I z też nagrywa, wiesz. Inny youtuber. Unowy, tak, ale taki trochę inny youtuber niż wiesz, Szeroki i tam Rojo i cała ta reszta. No tak aku, mi się wydaje. Akurat ten aspekt nie pojawił się dzięki Bogu na, no na, na Pixel Heaven. Właśnie więc... żałuję, żałuję. Ja czy, się, oprócz, żałuję, Oprócz kilku youtuberów, którzy, którzy są związani jednak z takim tematyką retro. Znaczy innymi słowy, oprócz kilku youtuberów, którzy generalnie mają tam kilkadziesiąt wyświetleń z trudem nie, ale, koniec, z końcem ale że... cała konekcja nie robią, game, robią gameplayów takich, takich jak znaczy, um, mówmy się do, co do jednej rzeczy impreza hmm. dla nas była podzielona na dwa, dwa w zasadzie dwa, dwa elementy jedna to jest ta część stricte nostalgiczna gdzie pomacaliśmy sobie stare komputery i Damian nawet uczestniczył w turnieju o którym pewnie za chwilę powie Uścisnął rękę twórcy I, i też, jakby tutaj, ten aspekt był dosyć istotny. Tak, w A w co ostatnie grałem. A czym, się, a czym się ten twórca teraz zajmuje w ogóle? Wiesz, co jest muzykiem, chyba, tak mi się wydaje. No, no, jak Jakbyś był już na after party, miałbyś przyjemność, że tak powiem, w, posłuchać. posłuchać go w wersji live. Grałeś na after party? Nie, nie, a to był koncert, no, no Ja wiem, ale może myślałem, że potem podejdziesz do Egiptu. Nie było, nie było. Nie wiem, czy będzie nie, ale to co ja później sobie prawda, odtwarzałem to już na, na filmikach, które ktoś nagrał, rzucił gdzieś na grupę Secret Level. Z tego, bo akurat... Większość czasu, kiedy, kiedy oni grają, to ja spędziłem właśnie. Tak, robiąc, myśmy siedzieli i rozmawiali tak. na, na górze, więc impreza była podzielona na kilka pięter, to tak trzeba powiedzieć. Tak. No ale natomiast drugi, drugi, drugi aspekt istotny, tak. drugi istotny Ja widziałem tam taki balkon, ale nigdy tam nie było. Nie, no tam, tam było kilka pięter. Natomiast kilka drugi aspekt pięter? to jest to. i tam, no tam też, ja też były te no, po prostu, ale tam to, tam też to też była dobra To, to znaczy ten, pomijając jest jakby kwestię. Wracamy z powrotem do Afterparty. Park. Nie żartuj, to nie wszedłem do wszystkich miejsc. Spółdzielnia, dom kultury. Ale nie, to jest. Jest, Chodzisz i jest party, kilka. A party. dobrze, wy mówicie after party. Ja, ja myślałem ja mówię o tym. After tem, party, nie, nie, nie, nie. nie. Ja mówię tak, o after afterparty w ogóle był w zupełnie innym miejscu. trzeba Czy był tak to jest klub CD? Burakoska, to wiem, gdzie to mniej więcej jest. No. <laughs> Akurat nie było problemu z dotarciem Natomiast No drugi, nie dziwisz. Nie? Drugi, drugi element jest <gry> Jak to. To jest to, że się spotkaliśmy po prostu, no. i te Dys. osoby, które w internecie gdzieś tam wrzucają sobie co może No na myśli Damiana? Nie z Damianem, to wiesz tak przy okazji, nie? Ale ten, ale cała reszta osób, która y, gdzieś tam się lajkuje na Facebookach i, i po innych kontach i w końcu mieliśmy okazję. Się spotkać, uścisnąć, no pod ale... wrażeniem tego, jak, jak yy, żywa dyskusja może być, no nie, wśród, wśród osób właśnie z tymi, które, które, których normalnie nie znasz nawet, yy, które Ciebie znają i, i czasami, wiesz, wydaje się, no tak, no, gdzie jest ten feedback, nie? nie ma go w komentarzach, zwykle na Facebooku tam się o wszystkim innym rozmawia, tylko na przykład nie o tym, co było w danym odcinku, bo ludzie na przykład nie, nie widzą nic kontrowersyjnego, czego chcą, co chcą na przykład, nie wiem, skrytykować, omówić i tak ale dużo właśnie takich tematów podcastowych, wiesz o nagrywaniu, o historii podcastu, to, nie, to, to wszystko się pojawiało w tych rozmowach. Że te kilka ja godzin myślę, rozmowy... Dla nas jednak Pixel Heaven to w gruncie rzeczy były podcasty. No tak, nie no. Nie? no, no, no, to no nie dla mnie to spotkanie było spotkanie się spotkanie z, z kumplami, których wcześniej w ogóle nie widziałem, a z tym automatycznie już miałeś, już masz no, taki kontakt, byś się znał jak łyse Ale Bo... już ma rację. Co do jednego. Faktycznie to wszystko, ta grupa osób, z którymiśmy się spotkali, przecież to była oczywiście grupa, którą się zna, jest związana stricte ze środowiskiem podcastingowym. Tak. Więc to jest tak. grupa, która wyszła z, z, z, podca z podcastów i tam żeśmy się poznali. więc. No tak to jest, to jest... Jesteśmy tą, że tak powiem, złotym pokoleniem tej branży. Nie, nie bójmy się tego słowa użyć elitą. No, nie, generalnie po prostu... Y Wszyscy, którzy tam byli w naszym gronie, bo my spędziliśmy właśnie dużo czasu w takich grupkach, takie, takie klitki potworzyliśmy, bo tych klitek było mnóstwo. Były klitki wokół powiedzmy jakichś tam popularnych redaktorów magazynów, były mm -hmm. klitki wokół, nie wiem, jakichś.. znaczy ja nie mówię o youtuberach, bo tam nie było youtuberów, tam, tam byli ludzie z różnych kanałów, typu retrogrania, typu Loading no i, i wiesz, ich nie możesz posądzić o to, że oni idą w kierunku... Nie są wiem, takiej popularności typu y, robimy jakiś super biznes na tym, tylko to, jest, to są ludzie z pasji. Oni, oni kolekcjonują ten na przykład sprzęt i, i chłopaki mieli naprawdę niesamowite rzeczy, które nie były tylko za gablotą, tylko one wszystkie były podłączone. Wszystkie mogły się działające. Wszystkie zagrać. Ja spędziłem chyba tylko, pół godziny czy godzinę nie, rozmawiając... Nie, nie, nie. Były nie, na magnetofonie? Nie, nie nie na ma magnetofonie, tylko już były... Sporo tych sprzętów, już miało te dodatkowe przystawki zmodowane. Tak. Już pewnie już... Ja spędziłem no, przynajmniej pół godziny rozmawiając właśnie z właścicielem. Pół godziny e... no, to mało. No, Mogło być dłużej, nie wiem, bo to czas... Lotarek też lepiej. widziałem był na tym. Był lotarek, czyli twórca tych wszystkich niesamowitych urządzeń, które emulują stacje dysków i inne takie rzeczy w starych komputerach i generalnie y, to co oni tam mają ten sprzęt te wszystkie y, zabawki to jest rewelacja to jest y, to aż się chce no nie wyciągnąć kasę z kieszeni dowiedzieć się, gdzie oni to wszystko kupili i wyciągnąć z szafy swoje stare Atari i to wszystko zaimplementować bo naprawdę otwiera się taki po prostu taki, taki, taki, taka część, taka nostalgiczna w ciebie, takiego dziecka, no nie? W roku i... czasu był ewidentny tak, i tak. pomacać sobie stare komputery, które kiedyś się miało w domu, to było naprawdę mhm. ciekawe przecież, aczkolwiek Albo ja które nie miałem, a się nie miał ja przede wszystkim. Ja nie miałem, ja nie miałem nigdy Amigi. Ja mhm. O, o Jezus, to współczujemy. Ja ja Twoje było tak. troszeczkę zachwiane takie emocjonalnie. Nie, nie, dlaczego? nie no, nie posiadanie Amigi to jest... Wiesz, to tak. Akurat w tym czasie, kiedy. Jak... takim tak komputerowym sierotą Nie, Nie tak. Tak. No, W tym czasie, kiedy mój znajomy miał Amigę, to znaczy dostał na Amigę. To, tym... jest, jest. to ja w tym samym czasie dostałem, że tak powiem peceta tylko nały z blokautem już, że tak powiem, z tylko, grubej rury tylko że, tylko, że niestety, tylko, że niestety wiesz, no AT286 z monochromatyczną kartą Herkules, tak kultowa no, karta, wiesz, no nijak się miał do, do, do, do Amigi, no. No, tak. Tak. może grafika była wyższej rozdzielczości, wiesz, dzisiaj to by wszyscy mówili, nie? bo wydaje mi się, że VGA miało, ile rozdzielczość? chyba trochę niższą niż Hercules? E, no, mój drogi pomiędzy Herkulesem a VGA jeszcze było CGA i EGA, Zgadza się, ale CGA to już nawet nie chcemy być, bo to chyba 300 ileś na ileś tam. No tak, ale wszystkie pierwsze Bardzo interesujące rzeczy, Ja pamiętam. Wikipedia.pl Był taki emulator z Herkules karta sobie do Ja pamiętam, że był taki M-color, emulator taki, M-color CGA 4, coś tam, M-color 4 i on włączał Herkulesa w tryb taki sprzęt, sztatuerowej emulacji CGA. Nie, nie lepsze, tylko z jakiegoś powodu... Więcej koloru miałeś, miałeś więcej odcieni. Nie, ale z jakiegoś powodu właśnie gry na CGA, CGA to chyba kolory obsługiwało i gry na CGA nie, nie działały na Herkulesie. Ciekawe dlaczego? No, trzeba było właśnie włączać ten emulator. No, ale dało się dało no, i dało się. No. Ale, nie, ale bo już VGA się... niestety nie no, przeszło. Porozmawiać no, nie, o tym, co jeszcze można było zobaczyć na Pixel Heaven. Było dużo wystawców, którzy prezentowali swoje gry niezależne, na które można oddawać było głosy i teraz jeszcze nie wiemy, która gra wygrała, ale prawdopodobnie jeśli już Dzisiaj jest o podcastu, 18 chyba, tak? Tak, Nie dowiemy. Tak, było bardzo... Miło, był mile zorganizowany przez był kącik planszówkowy, no, na wiem. którym ale nawet rozumiem, kilka tylko, że znaczy nie no, było kilka byłeś. Sere, no bo wiesz, teoretycznie ja mam takie wrażenie, że wiesz, to było tak, że po prostu ci planszówkowcy wchodzą też do tych obszarów związanych z grami tylko po to, żeby gdzieś tam zarazić kolejne grono. Natomiast wydaje mi się, że chyba to nie cieszyło się aż za dużą popularnością, tak jak pamiętam. To znaczy było tam rzeczywiście parę osób, parę osób grało, ja A też przy tam... praktycznie w każdym styliku ktoś siedział, ktoś grał, tylko ja widziałem po prostu, że te tytuły... Nie było takich tłumów. Y, to nie były tytuły, które na przykład mnie interesują. No y, wiesz, jak nie grałeś, to, to jak ale nie grałeś? Rozumiem, że jedna gra zyska twoją tak. aprobatę znak jakości redaktora K tak. Boss Monster. Tak. Wydawnictwa, Wydawnictwa, tref, I... Wydawnictwa tref, Joker, A też jakieś Joker Line. Nie wiem, co to wiesz, to znaczy, bo to widzę, że to, to, to, jest, graktez, jakiś, to jest jakiś jest, brand jest, już. To jest, to jest karcianka w pixelartowej grafice. Dokładnie, dlatego to mnie, że tak powiem. Znaczy, to w ogóle było. Tego, a to było Uzeka. dobre, słuchaj, to był trafiony pomysł, wydaje mi się, że ta pixelartowa grafika jest wrzucona na te karty i generalnie ta gra przyjechała tutaj. na ten, Bo to jest gra chyba z Kickstartera w ogóle, wydaje no mi się. Proszę. Ona została fundowana na Kickstarterze. To jest pierwsza w ogóle polska edycja. Chyba na, patrzyłem ostatnio na. Um... <laughs> BGG, albo BGG, jak już tak Board Game powiem. Geeks. Board Game Geek i, i na ten serwis. I tam rzeczywiście było napisane, że chyba trzy edycje już wyszły na zachodzie i one się nawet różniły tym, że w pierwszej edycji tam pudełko było luźne, w drugiej edycji pojawiły się jakieś takie m, e, już takie, takie, jak no, takie, takie trzy maczki, takie jak tutaj, mm -hmm. tak? A w w ogóle jest Ale to jest power, taka gra, jakby się tak, jak tak wypracała powiedzieć, to jest jakiś dungeon crawler. Znaczy, czy... To to jest, tak mówiąc najprościej, to jest dungeon keeper w wersji karcianej. Mm -hmm. Czyli budujesz hmm. własne... W Własne lochy, budujesz własne, mm, własny loch w zasadzie, y, z różnych komnat go składasz i w odpowiedniej fazie zachęcasz, żeby bohaterowie weszli do twojego lochu, natomiast wygrywa gracz, który y, zabije tak naprawdę najwięcej bohaterów, czyli ci bohaterowie wchodzą do lochu, napotykają różne pułapki i teoretycznie chodzi o to, żeby ich, y, że tak powiem, ubić. Y, I to jest y, jakby główno, główny aspekt y, i te karty wyglądają, tej, tej naprawdę tej gry, warto, warto to się proszę. zainteresować bo boss monster, Polecam Konczalski. Konczalski. Myślę, że... Jeszcze nie przeszedłeś tej Myślę, gry, że polecasz. jeszcze o tej grze będzie. będzie Jules tak. mówił jeszcze tak. nie Wszystko kilku w kilku. Tak, no, oczywiście. A to Pani my się... mamy jeszcze coś nagrywać? Nie dzisiaj. Wydaje mi się, że wpadniesz na kilka tak rewelacyjnych pomysłów, że podzielisz się ze swoimi mi... na... doświadczeniami. Ale to gry w, w Boss Monster. Monster. Mhm. Ale wracając do Pixel Heaven, powiedz Właśnie mi, dni, ale, ale ty powiedz, co, co, co Twoją uwagę przykło, znaczy co ja Mam nadzieję, że nadrobimy to w, w najbliższych godzinach. Nie ukrywam, że wczoraj miałem, że tak powiem, problem z, z, z do, dopchaniem się do tych starych y, maszyn, bo faktycznie trzeba powiedzieć, że tłumy były ogromne, co tak. mi bardzo mile zaskoczyło i jednak... No jakbyś jednak... przyszedł wcześniej, na dziesiątą, słuchaj, jak ja przyszedłem na dziesiątą, to nagle się okazało, że w ogóle tam jak nikogo nie ma i we nie no, no, Mój pograć, drogi, no. trzeba brać pod uwagę to, że Ty masz jednak trochę bliżej niż ja, ja... Ale nie, wiesz, to wiesz, dosyć fatalną no, drogę z Krakowa, więc... Można było przyjechać A można było przyjechać. I tak, mogłeś przyjechać razie W każdym razie... <laughs> W każdym razie na pierwszy rzut na pewno poszły kontakty z ludźmi, a potem tak. dzisiaj na drobie trochę kontakty ze sprzętem. Jednak u mnie jest taka kolejna. No, Pierw ludzie, potem sprzęt? sprzęt. Dlatego, że to jest <śmiech> kierunkowy i lepiej, lepiej, jak jest w kierunku rozmówcy. <śmiech> okay. y no, to właśnie to Natomiast to jest jeszcze jestem też bardzo mile zaskoczony jednak y organizacją imprezy w stosunku tego, co czytałem i y odnośnie imprezy zeszłorocznej. Raz, że lokal jest zdecydowanie lepszy. Tak. I jedna duża tym, sala kinowa. tak, duża salakinowa. No, tak, duża salakinowa, naprawdę na tym wykładam się fajnie siedzi. Byłem tam hmm. kiedyś jako dziecko na zaczarowanym ołówku. No właśnie, to jest. Może coś powiedzieć na temat Stąd na... pamiętam cię poważnie? Tak. Skąd? To jest w gołówka. Ja nie grałem. W tym to z tego czasu rozumiem, jaki działające kino, tak? Tak, kino. Ale chyba ale czas teraz działa. Też nie nie jakiej zasadzie oni tam... Yy, natomiast wydaje mi się, że y, widownia, czyli siedziska, które są y, że tak powiem, rzędy z y, siedzeniami w, y, w kinie, one nie uległy żadnej zmianie. To znaczy, wiesz, one są chyba w, jakby przetrwały, że tak powiem... Nie no, lat... było upgrade'u żadnego. Tak, kino. nie było żadnego upgrade'u. No, nadal tak są jak... to takie tak ja fajne, rozkładane twarde. Tak, jak, jak pojedziesz dalej do kina Wisła, tak? obicia... Super sprawa. Ja obejrzałem w tej sali, nawet poszedłem do końca, cały film. Thank you for playing. I dało się. No tak, bo. Przetrwały próbę czasu. Nie dostałem już filmu. on leży, nie dostałem. Piątek, on już tam. już koczował, już piątek. Ja się bałem, że nie zdążę na ten film. Ty mówisz, że w sobotę ja się tam trochę spóźniłem słuchaj, zobacz, To jest człowiek, który był przez całą imprezę non-stop. Ja specjalnie chciałem przejść, bo. Spotkać się z ludźmi, zobaczyć ten panel, ten film. Ale ten film pewnie będzie udostępniony gdzieś. Znaczy on jest w ogóle dostępny kupić. W... W... Tak, możesz go kupić, więc. Gdzie go kupić. Na płycie Mi się wydaję, że płycie cyfrowej. Z... No. Wszystko jest już, co sobie To jest sentymentalna podróż, ludzie mają zastrzeżenia co do tego, co tam jest pokazane, bo faktycznie... do realizacji czy do tego do jakiejś Ale ja patrzę na to jako taką laurkę, jako taki ładny film. A może coś jest... powiedzieć więcej na temat tego filmu, bo ja szczerze mówiąc nic który... na ten temat nie czytałem, ja tylko słyszałem, że is... co to jest w ogóle. Thank you for Playing to jest film, który przedstawia historię gazet kultowych. I te gazety kultowe są opisane, znaczy w sensie opisane. No, to, to każdy mniej więcej ma w swojej głowie niej, co, co to może być, czyli Secret Service, Reset, świat gier komputerowych itd., i rozmowy z ludźmi, którzy tworzyli te gazety. I to jest taka sentymentalna podróż, bo nie opowiada jak to było, skąd się wziął pomysł na te gazety. To jest jak... polski film w ogóle. Tak, że to były wariackie papiery trochę, wiesz, że nagle ludzie się skrzykiwali, jak to było z tymi e, przejściami z jednej redakcji do drugiej i tak dalej, i tak dalej. Ale nie było żadnych brudów, nie było żadnych kontrowersji. To był taki naprawdę sympatyczny film z puentą taką, że to braci, no nie, że to tak było. E, bo w dzisiejszych czasach to naprawdę już wszystko jest... Ale to wszystko słychać, jak już te twoje przesłania, wiesz? No. No to taki perfekcjonista się zrobiłeś. No zobacz, jak teraz ścieżka. No widzisz, jego higiena nagrywania teraz wychodzi. No, no, po prostu nie możesz dotykać, stukać. Te twoje klikanie... Trzysta, ponad ta odcinków do czegoś zobowiązuje. No, to, to wszystko zbija. <śmiech> łapska, łapska. No jest. No. Dlatego właśnie... Będziesz miał co no, edytować i wycinać. Nie, ja nic nie będę nie chcę mi się. I e, film po prostu jest. nie... Nie powiem Wam niczego więcej, czego byście już wcześniej nie wiedzieli. No, no, nie przyznali. już tak Więcej, meczkę. więcej brudów, czy więcej informacji możesz właśnie się dowiedzieć z grup facebookowych. Albo z naszego podcastu. Z Action Redaction i tak dalej. Więc, yy, ale ładnie zmontowany jest, ładnie zmontowany Słyszałem, że jest dużo ciekawych rzeczy w Outtakesach. A ile mi się hmm. wydaje, że to jest z półtorej godziny. Nie, ja nie miałem przyjemności obejrzenia tego filmu. A Myślę, sobie... że z półtorej godzin spokojnie. Ale ja bym chciał zamówić sobie wersję na Blu-ray, żeby mieć jednak taką kopię. To Chcę jest, kopy, kopy, jest kopy, bardzo kopy. dobry pomysł, bo tam są jeszcze takie rzeczy, które no, nie znalazły się w filmie, ale są też ciekawe, tylko po prostu no wiesz, masz pewną formułę, że każdy fragment to jest nie o czymś. A są pewne rzeczy, które bym wypowiedział, bo taka rozmowa trwa, w której wycina się powiedzmy kilka zdań takich takich pięciu że na przykład tego nie możecie zdjąć, tak? Przez... Opaskę. Ja miałem akurat Juliusz przyjemność kupania się z tą, z, tą, z tą opaską. Jak widać, przetrwała. No. Jednak Więc, supporterzy mają zdecydowanie w każdym razie, bo lepszej, lepszej jakości te opaski. Myślę, że nie dokończymy <coughs> rozmowy na temat tego filmu w jakiś taki konkretny sposób. Mm. To w każdym razie wyjdziecie. Tak. Powinny po się po na jakąś terapię zapisać. Odkąd, odkąd cię znam. <coughs> Powinny się na jakąś terapię zapisać, Damianie. Jeszcze nie było takiego odcinka na Zmigierii, którego byś nie spróbował storpedować. Ale na tym ci. właśnie polega co? urok, że tak powiem, całego nagrania z Jeruszem Więc to jest ja no już można mówię. liczyć, Dzięki że właśnie... temu jest jakaś atmosfera, jest wesoło i tak Przepraszam, dalej. Przepraszam, że Ci przerywam, już. Nie się się proszę, na nas to, poważni. Proszę no. bardzo. Ale muszę powiedzieć, że punktem dla mnie dnia było to, że chociaż prawie mdlałem, bo była taka atmosfera, wiesz, co się dziejeło? mi gorąco, CRT i tak dalej. Był turniej Kikofa. W którym sędziował twórca? Dinodini. Dinodini? Znaczy się Dino. Znaczy to wyglądało tak. Damian, chodź na piwo. Nie, nie idę na piwo. Dlaczego nie? Muszę zagrać w Kikofa. A dlaczego musi zagrać Kikofa? Bo jest turniej dlaczego jest turniej, bo są nagrody do wygrania. I teraz Nagrody nie były dla mnie. Damian nas lał totalnie, ale on po został na sali. Ale poczekaj, ja chciałem się dopełnić. On powiedział Dino Dini, ten Zwinstonów? Ale wiesz co no. I teraz wychodzi twoja kultura. Zresztą wymyślamy program Pixel Heaven, który również dostałeś. Jest wszystko wyjaśnione, jak to tak, jest. Tak. ja wiem, no przecież. Konczalski, ten z, z. nie wiem, z Jasonów. To jest właśnie cały jules po prostu. Znowu torpedujesz. A ludzie później tego słuchają. W wracamy do turnieju. I turniej, nie, ja byłem przekonany, że to będzie po prostu takie pół godzinki dla zabawy, że nawet nie myślałem o nagrodach. W sensie myślałem, że może tam będzie jakaś dobrze, koszulka. Dobrze. Aha, dobrze, dobrze. Już Okazało się, że byłem yy, yy, z pierwszej i nie ma jedynej bramki. Nie, dostałem, o, plaka, dostałem słuchawki Jakie profesjonalne, słuchawki? dostałem książkę, dostałem Kawałek film, dostałem jakąś grę dla... PS, PS Vita, ja, tylko, ja akurat byłem w momencie, kiedy ten finał tej rzeczonej gry, o której tutaj mówi, tak. zmierzał do, do końca, finał zmierzał do finału mhm. i pamiętam, że to było tak, że oni kończyli skończyli ten mecz, nikt nie strzelił żadnej bramki. I ja się pytam, no dobra, ale to całej... kto wygrał? I to było tak. Dachman mówi do mnie, wiesz, yy, zagraliśmy yy, jakby najpierw zagraliśmy normalny ten finał. Ja strzeliłem jedną bramkę, on strzelił jedną bramkę, było 1-1. A to, co teraz było, to była dogrywka, która się skończyła wynikiem 0-0. I ten facet, który był po prawej, ja myślałem, że dili. to jest jakiś facet z obsługi technicznej, który tam, wiesz, notował coś na tej, na tej kartce. Yy, I on tak, notował tu po lewej, tu jakieś C, A, B, jakieś takie rzeczy. Po czym. Oni skończyli grać, a on mówi tak, okej, okay, yy, okej, okay, you win. Okej, okay, jest... ale było jeden, 1, 1 i z ja Nie, bo generalnie chodzi o to, że nikt nie mógł strzelić i to ja, ja winę zrzucam na joystick i trochę brak skilla. Ja nigdy nie grałem w kickoffa. No że to, byłem sensible. Nie, chodzi o to, że na początku wyglądało na to, że wygra ten, kto strzeli bramkę i no, emocje były do końca, bo nikt nie mógł przejść, jeszcze jedną bramkę i później w ostatnim meczu drugi finalista też szczelił bramkę. No i była taka odgrywka i ze względu na to, że po prawdopodobnie byśmy tak do, no by do samej śmierci... Mówili... w całym turnieju? Tak, tak. Było rozgrywane <laughs> chyba z dziesięć meczów. <laughs> 10 no to był meczów. ten poziom właśnie. I e, okay. Dino Dini zdecydował za zgodą wszystkich uczestników, że on po prostu będzie sędziował i on oceni poziom techniczny graczy, jakieś sytuacje na boisku i on wyciągnie z tego wświęce i mi się wydaje, że było dosyć sprawiedliwe. Więc... Był... Więc ja nie narzekam i ja się spodziewałem, że dostanę jakieś plakaciki i tak dalej. To się okazało, że, że po prostu jestem obdarowany dary losu. a no. Nie czułem się jakbym był blogerem modowym. Nagrody bardzo przyjemne, ale to, tylko nie, to jest tylko dowód na to, że co robisz, tak powiem, dzisiejsza FIFA, że tak powiem, z możliwościami naszych współczesnych graczy czy on wiesz jest czas, jest ja grać w, ja gram... w Ale... Kickoffa Nie no ja grałem e, w Sensible i dosyć, dosyć dużo no i jak na dzisiejsze czasy Jeszcze raz w to... w sensie. tak, no biorąc tak. pod uwagę jeszcze e, retro powrót e, e, Damiana do, do że tak powiem do lat dzieciństwa i i, I każdy kto widział kikofa, e, Kickoffa e, to wiesz że... znaczy też kto się interesuje tym wie, że Kickoff był pierwszy i Sensible jakbyś ściągnął w ogóle ten format ten, ten wygląd No ja bym przez Sensible że to jest, górę... jest, jest duch odns Tak tak i Kwestia jest taka, że tam po prostu wiele rzeczy zostało, to, według twórcy to zostało tak wiesz, uproszczone, no nie? ale nam się nigdy, przecież mi nigdy nie kojarzył się z tym jako prosta gra, no nie? że ona jednak była bardzo skomplikowana, ona miała wiele niuansów takich technicznych i sterowanie nie było najprostsze. A w kick-offie to było jeszcze, jeszcze bardziej e, skomplikowane dla mnie. Jeszcze mniej było tam kontroli. A czy istota wygrania w tą grę również nie jest kontroler, który, że tak powiem, masz w ręce? No właśnie kontroler też pewnie jakby był lepszy, ale to jest, ciężko mnie ocenić, bo tak jak mówisz, że ja z mojej baletnicy, z mojej A czym graliście? Właśnie, padło PS4. Co? Quick Joye. To były Quick Joye. A, All on stary, no Quick Joye to jest tak, to jest legenda na mikrostykach. No cóż, turniej był świetny. Było parę paneli, na których byliśmy. Były, wiem, że byliśmy na panelu podcastingu, który byliśmy. prowadził Dawid Był Piotrek, była Kaja, był Vincent, było sympatycznie. Bardzo krótko, pół godziny, więc, ale sala była pełna. Ja muszę powiedzieć, ja myślałem, że ja... siedział z przodu sala i... była pełna. Zainteresowanie było ogromne potencjał tego, że tak powiem, tego panelu był mega, mega duży. Natomiast... Tylko, po prostu za mało czasu dali Zdecydowanie było za mało czasu, bo poczułem się jakbym posłuchał tylko i wyłącznie wstęp do dyskusji, tak. a natomiast tej dyskusji nie było. Dzięki Bogu toczyła się ona w kuluarach. Możemy ją kontynuować również dzisiaj. Tak, w kuluarach była jeszcze nawet bardziej burzliwsza i, i... I bardzo ciekawie było, ale na sali byli, byli ludzie związani z, z, z oryginalnym podcastingiem właściwie byli reprezentanci trzech pierwszych polskich podcastów był Rysław, który nagrywał Poligatkę był Juliusz Kączalski, który nagrywał załogę G, później game Hoto, tak zwanego i byłem ja ale też. moja e skromna osoba. E chciałbym, żebyś oficjalnie to powiedział, był jednym z akuszerów Fantasmagierii Y, y, Juliusz Konczaski. No oczywiście, że tak. Tak. Juliusz Konczarski jest oryginalnym ojcem założycielem. Jednym z ojców założycieli, tak? Znaczy, to była Tego, twoja idea, bo tak, znaczy, to to to to się jeśli chodzi miałem sobie Trzeba wybrać te, te, te, te taśmy, te, te, te, te, te tajne tam. taśmy z szuflady. No, jeśli mam powiedzieć, że masz udział w spółce, to 20%. Ale pewnie nie potrzebuję, wiesz. W tej historii w końcu trzeba 10. Ale generalnie. No czyli ja tylko powiem nie chciałbym. Nie chciałbym bez Twojego zaangażowania. To nie, to przecież sam bym nie. Nie nagrywał Dokładnie. Teraz chłopaki się ściskają. Nie, ja nie chcę nic tutaj. Nie, no Bernardo. Oni, Oni się teraz ściskają. Nie ściskamy się. Założyłem no, no, tylko obcy. rękę na z natomiast... drugiego przyjaciela, którego nigdy w życiu nie widziałem na, na żywo. No, no, właśnie widzisz, to jest. Słuchajcie, to jest kolejna ciekawostka. To jest... Damian i Jules po raz pierwszy się spotkali wczoraj, a znamy się. A znacie y... się ile lat? Do, bo z 15 z? Ja to jest, taki sekret. Z małymi przerwami, ja... ale generalnie z 15 lat. Zdradzę sekret, że dopiero w piątek minął okres kwarantanny. It is. <laughs> <laughs> No i pamiętaj już, że jesteśmy w inny piądze i to też gdzieś się między, między nami. nami. Nie, nie, nie, absolutnie. Nie nie, nie, nie, nie, nie. Natomiast ja powiem tak. Ja tylko znaczy ogólnie nie chciałbym zabrzmieć jak człowiek, który tutaj wrzuca kij w mrowisko, bo jestem daleki jak najbardziej od tego. I tak jak powiedziałem wiele razy i tak jak żeśmy rozmawiali, niesamowicie pozytywne, pozytywne wrażenie. więc podobnie jak Michał mówi, że, że panel był pełny, mnóstwo ludzi. Mnie to naprawdę zbudowało. Już chyba to mówiłem. Wydaje tak? mi się, że to była jedna z tych grup, która była bardzo y, mocno zintegrowana Mimo... i naładowana pozytywną energią, która aż się prosiła, żeby gdzieś miała ujście. Natomiast tego ujścia nigdzie nie było. Natomiast, natomiast niewątpliwie, tak jak tutaj Damian z kolei powiedział, mówił o, o tych, powiedzmy, weteranach podcastingu, ja zawsze, ja wychodzę z takiego założenia, że właśnie tutaj rozgrywka, te podcasty, które były, przepraszam, nie chcę nikogo... Vincent wiem, że Venouar, tak? Chyba. Że tak. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo sympatyczna postać. Wydaje mi się, że, że to jest jakby w moim odczuciu to jest jakby nowe pokolenie w ogóle podcastingu. Można tak powiedzieć? Możemy tak powiedzieć, tak. Z dlatego, z że, dlatego, że y, tak naprawdę. Y, natomiast zostali oni przedstawieni jako, jako weterani polskiego podcastingu, zdaje się chyba w programie, tak było napisane. Y, co no, mi się co wydaje. Było że, nie do końca oczywiście prawdą. Nie i... do końca było zgodne z prawdą i, i okej. Okay, no, ja się nie będę przechodził szczegółów. Było, ale... ile, ile lat musisz nagrywać, żeby być weteranem? No, mi się wydaje, że kiedyś będzie w To Tak, jakbyś chciał się powiedzieć, nadzor... że weteranem, weteranem branży gier komputerowych jest na przykład, nie wiem, są twórcy Bullet no. Jakim? No są? No są w sumie, no masz rację. <grymne> to jest, nie, okay. o to, że nie da się, Ale że weteranami by był są... był temat dinozaury no podcastingu Juliusz Kończewski z CI Games i y, z... No Tomek Go również, ale to Tomka go więc... Ale chyba Tomek to to jest. Gob jest, to jest, to tak jest tak ale tak widzisz, tak, Tomek Go ale z Soli ale to, jest, ale to nie jest oryginalne. Na przykład jakby chcieli znaleźć pierwszą osobę, która nagrywała podcasty, to musieliby na przykład, nie wiem, zapytać Piotka Gnypa, ale ja, ja w ogóle nie, nie patrzę. Tak no jest tak sposób, polegamia polegamia jest, nie ma jest... sensu się jakby przepychać, kto był... No, nie, ale nie, nie, nie, Ja myślę, ja nie myślę to, że nie to naprawdę no fantastycznie, Tak, zacznę, <grym> nie jest fantastycznie, to nie chodziło że w ogóle o to. Chodziło Dawidowi o to udało się zorganizować ten podcast, też panel. też bardzo serdecznie pozdrawiam, to było niesamowite, ponieważ kiedyś wszedłem na Xbox Live, i tam na był. Xboxa. Nie, i był tam Michał Kita i wróciłem z jakiegoś chyba y, takiego spotkania po godzinach i pomyślałem, no to zagadam Xusa, bo tam było, trochę znam. Pamiętasz wtedy w Diablo żeśmy grali? Tak, I chyba z Dawidem żeśmy grali właśnie tak. w Diablo. I to było fascynujące, że nigdy go nie widziałem na oczach, miałem go na friendliście i w ogóle, i wiesz, i tam z trochę z nim gadałem. A, a, teraz, a teraz go miałem okazję poznać, że tak powiem, sobie bardzo też sympatyczna postać i, i ogólnie... Znaczy w ogóle wszyscy są sympatyczni, powiem szczerze. Wszystkie te osoby były... To środowisko naprawdę podcast, po, po, podcast jest znaczy, bardzo, ja badaj, że generalne... bardzo bardzo mile nastawiony do tak, siebie. Ja, to znaczy ja sobie bardzo. w ogóle nie wyobrażam, bo ktoś inny mógł prowadzić ten podcast panel, znaczy panel o podcastingu niż Dawid, bo to jest chyba najbardziej taka zaangażowana w podcasting, nie tylko growy, ale w ogóle w całe to zjawisko. Osoba to w naszym, na naszym poletku. Wiedziam. On znaczy... też by będzie udział w, w, brał w tej, w tej konferencji podcaster. Znaczy, ja nagram parę długo. odcinków i też pojadę. No. Jak Najbardziej ja Ale nie nie jest widzisz, chodzi o, o to, że. Ja. przyjeść. Bo ty tak, Ty widzisz już, nie możesz nic na poważnie. Ty tak co? wszystko z nutką tej swojej <grym> takiej. Ale co nutką, ja mówię poważnie, normalnie. No Michał, mówię przyjeść, to przyjedź no. Ale no ty Naprawdę. To jest najlepsze. To, jest na to, to, to, to, jest to i są warsztaty odważne. Na pewno się czegoś nauczysz. Ja się. No tak, ja się muszę wiele uczyć. Tak. O tym na pewno trzeba wspomnieć, że, że Dawid jest akurat taką osobą, która no, bardzo poważnie już zaczyna podchodzić do w ogóle całej idei nagrywania Podcastu. różnego tego typu, nie, nie tylko podcastów, contentu w ogóle związanego z, z grami w, w sieci I, no, i to była dobra osoba, która ten plan prowadziła. Nie, no, ja, no, ten... ja cały czas będę powtarzał jak mantrę to, że jednak czuję spory niedosyt. Dyskusji, która mogła się naprawdę bardzo ciekawie zawiązać na tym panelu. Też mi się wydaje, że pewnie godzinkę minimum. I naprawdę dojść. nie było pytania z sali. To jest coś, co na co czekałem. Była masa osób, które w zanadrzu miało przynajmniej po jednym pytaniu. A jakie która... miałeś pytanie? na przykład? Ja miałem pytanie, jakie? Tak. Kiedy... Po, po części jakby została poruszona nawet podczas, podczas tego panelu. To jest kwestia związana, kiedy czy w ogóle podcasting jest to jest taka dziedzina, która jest w stanie się stać dziedziną która przejdzie z tego poziomu amatorskiego do poziomu zawodowego i co to znaczy? Znaczy, jeśli chcesz mówić o profesjonalizmie w sensie podejścia do tego wszystkiego wykona... i to czy da, jest to szansa, to jest. Pokórać... i czy jest możliwość y, monetyzacji? Nie, monetyzacji. Właśnie no jest możliwość. To nie, przejdźmy nie teraz, to ostatnio grałeś? Ja uważam, że nie jest. Monetyzacja możliwa przynajmniej na takim etapie, który pozwoliłby ci w, na tym momencie rzucić wszystko inne, co robisz i, i utrzymać się z tego. Tam była taka informacja. Na pewno jakąś, jakieś, jakieś, jakieś drobne pieniądze mogłyby z tego być, tylko po prostu ja e, być może ja nie, nie potrafię stworzyć takiego biznes planu, który mógłbyś e, e, zaimplementować podcasting. My w ogóle z Dawidem właśnie w tym klubie, do nie później rozmawialiśmy o, o, ty, o tych wizjach, no nie tam sponsoring, jakiś reklamantywna, jakieś inne sposoby na to, ale to jest naprawdę rzecz, której jak jej nie przetestujesz na żywo, nie spróbujesz, to, to się nie przekonasz. A też wiemy, że w Polsce ludzie różnie podchodzą do pewnych rzeczy. Na pewno nie chcieliby płacić za, za, za odcinki, no tak, ale jest nie jest No tak, ale czy nie jest też tak, że... Wiesz, musiałbyś zrobić po prostu na jakiejś takiej zasadzie Jasne. Nie inwazyjnej. A te dziennikarstwo growe w ogóle w Polsce, to jest bardzo specyficzny temat, który zresztą ostatnio bardzo burzliwie został poruszany w kontekście ja myślę, że... afery, że tak powiem, związanej z, z Wolfensteinem ostatnim i tym, jak nasz szanowny kolega Piotrek. Cynk zamiąt, tak, tak Cynkuldana, Kuldan. to jest w ogóle już y, sprawa jafera znana już od y, paru dni ładnych. Więc to jest właśnie. Ale co to, a nie chodzi o to, o źródła, że o źródła, że po prostu a, no bardzo często nie... jest tak, że pojawiają się newsy i te newsy są nie też nie sprawdzane są nie weryfikowane u źródeł, nie podaje się źródeł, nikt nie, nie, nie zastanawia się, czy na przykład to, co mówi o godzinie 9, no nie będzie aktualne o 9.30, czy nie warto poczekać te pół godziny i poświęci trochę czasu. Wiesz, to jest ten wyjście na trop. Smutnego. Piotrek wpadł na trop i wybadał o wiele wcześniej niż inne portale. Co jak to taka oficjalna jest informacja? No, Bachleda Curuś po prostu przypadkiem zdradziła... Znaczy, zdradziła to jest stanie, że nie info, zdradziła nic konkretnego, nic konkretnego. tylko konkretnego. ktoś, kto wiedział po prostu, między słowami potrafił wyczytać informację. Znaczy, wiedział, że... Chodzi o produkcję najnowszego Wolfensteina, kontynuację New Ordera. Alicja Bachleda już powiedziała, że pracuje teraz nad drugą częścią gry, nie powiedział jakiej, ale wszyscy się domyślili, jaka to jest gra I, No ale co ma z tym wspólnego Piotrek? Bo Piotrek jako pierwszy jako poinformował jedyny. o tym, a ze względu na to, że... że wszystkie I wybadał, to. że tak powiem, całą sprawę, umieścił informacje w sieci i tak dalej. No i nagle, lawinowo, parę godzin później, a że Piotrek nagrywa codziennie, tak zwany codziennik, który jest niczym innym jak zbiorem, zbiorem newsów i codziennie tak mamy te informacje odnośnie świata gier na drugi dzień nagle każdy portal umieścił tę informację dokładnie w toczka w toczkę skopiowaną znaczy nie mówię już dosłownie tutaj nie, ale to, z parafraowaną w jakimś tam stopniu że problem źródeł, problem nie, źródeł był, nie było podane, nie było podane źródło nie było źródło zawsze... Piotra tak. Ale to takie sytuacje tak jest się zawsze. zawsze ale tak zawsze. Bo chodzi no o to, to że. To, że, wiesz, że to nie Ja na przykład mogę powiedzieć, że, że my kiedyś w jednym z portali, już nie będę oszczędzał nazwy, też nie podaliśmy źródła pewnej informacji i dostaliśmy mnóstwo telefonów o tym, że dlaczego nie podaliśmy źródła od konkurencyjnego portalu. Mhm. I wiesz, no ale słuchaj, no nie mogliśmy. Znaczy, podaliśmy wiesz, źródła? Podaliśmy nie źródło zachodnie. Przeciw... Jeden, jeden portal będzie ci mówił, dlaczego nie podaje się naszego źródła, a sami mogą nie podawać Czy znaczy, ja jednej, jednej rzeczy się obawiam, że monetyzacja, o której tutaj wspomnieliśmy. Jest, jakby też może być przyczyną z, z zmiany w ogóle charakteru pod, takiej, takiej sfery podcastingowej. Że jak, jak się nie, pojawiły, nie pojawiają te pieniądze, to jednak y, znamy Wasze się, piwa. lubimy i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy wchodzą pieniądze, nagle już chodzi. Jakby jest kwestia zarabiania tylko on... na tym i nagle jest to ten wyścig szczurów się pojawia. To no tak nie, jak z ja, czasem ja, portalem ja, i tak ja, dalej. Ja nie sądzę, znaczy, żeby ja chciał... akurat kwestia tego w jakikolwiek w najbliższym czasie się rozwinęła. Nie sądzę, żeby Ale to, jest, to... co powiedział Piotrek na podczas panelu, że on nie wierzy w to i ja szczerze mówiąc jestem tak, że ja powiem, ja, ja powiem, ja powiem tak, ale że Ale ja tylko chodzi... że bo jestem takim realistą, wiesz, taki, że po prostu nie, nie to... jesteś w stanie utrzymać się z, z tego musiałbyś mieć podcast o słuchalności być może, nie wiem... A im, czy musiałby być coś takiego na zasadzie Giant, giant bomb, dokładnie. Tak. To jest I coś, co... Masz, masz portal, masz słuchaczy? podcast, masz tak. quick masz A i oni przecież -e. utrzymują się, wiesz, na, na krawędzi. nie wiem, czy oni są w ogóle w jakiś sposób rentowni. Znaczy, ja z tego, co wypadałem... Tak. Znaczy, ja to, to jest nadal grupa GameSpotu. Z tego co. Nie, oni zostali wykupieni przez CBS, a CBS jest też właścicielem GameSpotu, więc oni są w ogóle. Okay, czyli w samym to, jest budynku, to jest ta sama organizacja budynku, budynku, i tak dalej, z innymi ale są zupełnie oddzielnymi. No ale jednak góra, góra jest ta sama. No i GameSpot Nad jest, nimi jest, jest nimi bardziej tradycyjnym serwisem o grach, a GameSpot jest takim serwisem, który sobie. Gen -Bow, Gen -Bow. to jest takim serwisem, który sobie po prostu pozwala znaczy, ja na, no na, na, na swobodną formę mniej recenzji, więcej quick looków podcasty, jakieś, jakieś głupie filmiki i tak Może tak zacznę yy, ja mam tylko takie spostrzeżenie że y, jeśli chodzi o te y, ja jakby, Tak. Y, o podcasty to no niestety wydaje mi się, że w Polsce mimo wszystko mimo tych naszych pozytywnych y, spostrzeżeń i pozytywnych rea tych reakcji, no to jednak to jest zjawisko no, niszowe no. To jest bardzo niszowe. Więc, yy... Szczególnie to się objawia w tym jak po prostu skala jest porównania ile ludzi ogląda dziennie Z kanały drugiej na YouTube strony a ile słucha podcastów w Polsce? W Polsce w ogóle na świecie Mówimy o Polsce. Mówimy o Polsce. Także w Polsce no to, ale zapisko... ja bym chciał zamknąć na temat bo to jest temat rzeka. Bo no właśnie to jest ten da, temat, który... Ale to jest temat najciekawszy, który można było rozwinąć podczas tak, panelu tylko, że to jest że tylko to jest taka kwestia, która chyba najmniej interesuje w ogóle słuchaczy, wiesz. To jest rzecz, ja myślę, która że może ludzi. No. Jakby to, to może być bardzo ciekawe i na pewno to będzie poruszone na tych konferencjach właśnie, na tych warsztatach podcastingu, bo to jest jakby numer uno Ludzie, którzy zajmują się podcastem, chcą o tym rozmawiać, bo oni zastanawiają się, czy na przykład mogliby iść o krok dalej z tym. A słuchacze, którzy chcą posłuchać o, o, swoich o, ulubionych podcasterów, nie szukają takiej informacji. Ich właśnie interesują jakieś anegdotki związane ja z trakowaniem. Zwracamy na Pixel i to... Heaven i skończył się panel o podcast. podcast. Tak, no nie, no fajnie, bo dużo rzeczy można jeszcze opowiadać. Ja myślę, że każdy, kto, kto jest zainteresowany Pixel Heaven, a nie jest, nie, nie mógł być na, na tym, jak sobie obejrzy na, na YouTubie, pełne jest już filmików, pojawiają się, jak wyglądały imprezy, jak wyglądały, jak wyglądał cały mhm. floor, prawda, te prezentacje, wszystkie. Znaczy ja widzę, że ta impreza warto, ma potencjał na, na rozwój i to ogromny to jest to, co roku widać, że już pomijając kwestie organizacyjne, y, obsługę... Y, A byłeś w zeszłym roku? Nie byłem w zeszłym roku, no. tylko m, nie ukrywam, że interesowałem się tym i czytałem y, sporo opinii na temat zeszłorocznej edycji i tak dalej. No, I w tym roku widać kolosalną różnicę, jeśli chodzi no, o skalę, że tak powiem tej imprezy. Więc dajemy... jest, W przyszłym trzy... roku wydaje mi się, że już będzie coraz coraz, y, coraz więcej gwiazd zapraszanych. To jest istotne. Słuchajcie, my trzy siłki tutaj... w górę, tak? Tak, zdecydowanie trzy. No, więc Pixel Heaven 2015, my wracamy. To jest taki na szybko odcinek. Chcecie panowie jeszcze coś dodać, czy kończymy... Um, no, no. Dobre, ja tam, się bardzo cieszę dobra, że udało nam się. to na food trucki polecamy, bo tak, naprawdę Trochę drogo, to, no. to, to drogo. Jak to zrobić? No, drogo, no nie mam, to drogo, normalnie. Przyjechać do stolicy i nie lecieć z wydatkami, 20 zł czy 25? 25 niech będzie taki lepszy. To 25. klęki to był Ale to był burger na Pixel Heaven, to jest zda, dokładnie zda, zda. Zda. wiesz, on miał hmm. piksele lepsze. Ale w, no. muszę przyznać, że było dużo hmm. ciekawych takich rzeczy dodatkowo, na przykład były yy, piękne panie rozdające Red Bulla puszki, więc było... Jest... A ja kupiłem tego Tysona i to jest właśnie, jakś, tak zarabiamy nie na dódka się reklamy Red Bulla. Tak. No dokładnie, Red Bull, Red Bull, Red Bull tak. Ale nie polecam. Bardzo je. dobrego Red Bulla piliśmy. Jeśli to jest, nie, nie polecam Bardzo. Red Bulla. Znaczy ja się nie napiłem tego Red Bulla, więc tutaj rozumiem, że koledzy że kontrakty. Natomiast ja energetyk, musiałem zapłacić 3,50 za Tysona z takiej lodówki. Z... Ja chciałem z... tylko powiedzieć, że zanim wypijecie jakiś energetyk, skonsultujcie skontultuj... się z lekarzem. Tak. A dlaczego? Lub farmaceutom. Lub farmaceutą. Dziękuję panowie. Bardzo się cieszę, że kończy? była możliwość. Tak, Ale kończymy. Dlaczego to co? Ty już pewnie już, już patrzysz na zadanie. Nie bym ja chciał, żebyśmy mogli teraz porozmawiać o takich prywatnych rzeczach, które tylko nas angażują, tak. a nie słuchaczy. Żebyśmy mogli Dzieci, da, no, zagrać, rodzina. żebyśmy mogli zagrać. No, dobrze, więc. Żegnamy się bardzo, a tu można tą gałkę do góry podnosić. No, pewnie Tutaj zaraz się wszystko pokażę, A no, to można podnosić. To jest taki subsyddut Twojej gałki. Tak. Tą, to można można do góry tą gałkę można spokojnie podnieść, tylko trzeba pomacać. pamiętajcie, żeby nas tujeć na naszej stronie ww.fantasmagier.net są te prywatne rzeczy, o których mieliśmy facebook.com podcast Fantasmagieria. pamiętajcie żeby lubić, komentować i do słuchania za tydzień. Hej. Ale nie było sekcji co ostatnio grałeś? Była. Była? Co? Ja już naciskam stop.